Cześć! Witamy Was w specjalnym odcinku podcastu Gierkowcy. Udało mi się w końcu doprowadzić do końca mój pomysł, żeby nagle specjalę o Isaacu. Będę mogła się w końcu wygadać, i nie będzie marudził, że mam obsesję. A żeby mnie gadała sama, zaprosiłam do siebie znanych youtuberów, którzy są tak samo wkręceni albo nawet bardziej w temat niż ja. Więc tak, chciałabym przywitać tutaj Mateusza Gajewskiego, znanego jako Eleven. Hej, witam. I Patryka Wiśniewskiego, znanego jako Wiśnia. Hej! Tak. I tu krótkim tytułem wstępu. Wszyscy gramy Wajzaka, żeby nie było. I na przykład mamy tutaj człowieka, który zrobił wszystko. Chyba jeszcze w Afterbirth Plusie, niekoniecznie. Jeszcze ale, nie. Jeszcze. Ale w Afterbirthie to jest jedyna chyba osoba, którą znam, która ma Real Gada. Dobrze pamiętam ten nazwy tego czymenta. E, tak. Właśnie. I teraz do was pytanie. Jak się zaczęła wasza przygoda z Izakiem? Bo każdy z nas ma na liczniku 200 plus godzin z tego co wiem, nie? Jakie 200? Ponad 300 mamy. No do 400 dobijamy. No. Elementy też? 300 to mi skończyło się jak wychodziło Afterbirth. Nie. 300 miałem. Jak wyszło Afterbirth Plus teraz mam 366. No nie, ty masz więcej godzin niż ja. Tak być nie może. Odpalam Isaaca. Hey, to nie za udział w odcinku. biblioteki? No, trochę pokorzystałem. E, dobrze, to teraz wychodzi na to, że ja wcale nie mam takiej obsesji, jak tu mówicie mi. Niektórzy mi wymówić, mówić, pozdrawiam Piotrek. I mam tylko 230 godzin, więc... Widzę, że każual w tym towarzystwie. Tak, ja jeszcze nie wspomnę, Natomiast... nie wspomnę o wersji na Wii, Wii na telefon. Mhm. Dobrze, Wiśnia... Mógłbym was poprosić o podsumowanie, tak. To wrócimy do tego, jak to się zaczęło, że ten Isaac... Bo to jest... Słuchajcie, to jest rogue-like jakich wiele. <śmiech> Teorii. No, no, I to no... jest gra Indii. Jakim cudem ona trafiła na wasze komputery? Przenośne. No to Eleven, kto zaczyna? Ja czy ty? Ty zawsze, ja się muszę nadmyślać do końca. <śmiech> No. Prosiłam was przed nagraniem, żebyście pomyśleli o tym. <głos> nie ma żadnego problemu. Dobrze, to ale... ja powiem o sobie. Dobrze. A dobrze. O, dobrze. Ja, ja, ja pamiętam, cały czas pamiętam, to bo przez pewnego youtubera, ale... U mnie też się zaczęło od tego, że szukałam sobie czegoś na YouTube do oglądania w tle, bo ja niestety pracuję, jak mi coś gada, tylko i wyłącznie wtedy. I trafiłam na jednego z youtuberów, który nagrywał odcinki o Isaacu. Już wtedy był chyba afterbirth. I albo się zanosiło na afterbirth. Jeszcze nie było go. I nagrywał to Isaacu. Ja chyba dojechałam do 60 odcinków jego pełnych ranów. I stwierdziłam, że muszę wtedy zagrać. No i od tego momentu chłopak mi kupił, nie pamiętam już z jakiej okazji, właśnie dostałam w prezencie kod na Stima. I tak się ciągnie. A wy już zdążyliście się namyśleć? Tak. Ja mam od początku. Ja, ja no to mówię, dobrze, że dawaj Wiśniak. Majzaka poznałem dosłownie, kiedy to wchodziło. Dosłownie, dosłownie. tylko że wtedy, kurde, no, za bardzo nie miałem możliwości, jak grać, i tak dalej, i tak dalej. Ale byłem po prostu zafascynowany tym Majzakiem. tak. Jak zobaczyłem, to od razu, o, tak, wiem, to jest gra dla mnie, dosłownie dla mnie. I... <ścoughs> Dobra, to jeszcze do, do, do, do, do, do, mamy <grym> pytanie. Wy zaczynaliście od Isaac'a? Przepraszam, ale coś mi tutaj mi wleciało <grym> do gardła. <grym> ja totalnie od pierwszego Isaac'a. Pierwszym youtuberem, u którego oglądałem Isaac'a, był właśnie Isaac'u Gimpera. I właśnie przez Gimpera stałem się totalnym fanem e, właśnie tej gry. Każdy gdzieś zaczynał. No. A tyle, Mateusz, co możesz powiedzieć? Ja tego... starałem się sobie to jakoś odgrzebać, bo pamiętam, że jak jeszcze byłem na starym kanale widzowie mi polecali dużo różnych gier ale ja strasznie trzymałem się z daleka od gier typu jakichkolwiek roglike czy RPG bo się na tym nie znałem nie chciałem nagrywać czegoś, czego nie znam ale wiem, że mi ktoś polecał Isaaca jak jeszcze był ten oryginalny Isaac ten flashowy i pamiętam, że go gdzieś ogrywałem i w niego grałem ale bardzo dobijało mnie to, że ta gra po pierwsze, wydawała mi się strasznie ciężka jak na mnie, a <śmiech> ja się bałem do, nie do niej przekonać, to jest jedna sprawa. A druga, że no, wersja flashowa, nie oszukujmy się, ale nawet na dobrych komputerach chodzi beznadziejnie. Więc y, dopiero tak naprawdę poznałem tę grę trochę, chwilę pograłem, ale nie wgłębiałem się w nim jakkolwiek dalej. Poznałem tę grę dopiero później, jak y, wyszedł Rebirth i gdzieś tam o niej usłyszałem jakiś czas po tym, jak już ten Rebirth wyszedł i tak dalej... I stwierdziłem, że skoro jest to nowa, odnowiona wersja i chodzi bardzo płynnie, to spróbuję swoich sił i tak zostałem do tej pory. Jak wam szło na początku? Bo moje osiągnięcia życiowe, które sobie śmiali się, że mogłabym wpisać w CV, to jest to, że matkę po raz pierwszy pokonałam przy uwaga, minus 72 styliku. To jest szkoła zawziętości niesamowita. I na początku koszmarnie mi szło. A u was jak to wyglądało? A, aż mnie serduszko zabolało. No to nie, nie, u mnie to raz, dwa No, Wiśnie raz, dwa jak, jak wszystko, u mnie to była tragedia Tym bardziej, że W większości nagrywałem, że tak powiem Te filmy na kanał Jak, jak się uczyłem grać Znaczy, trochę się pouczyłem Żeby kontrolki ogarnąć A potem nagrywałem filmy i no, ja się nie dziwię, że dostawałem masę negatywnych komentarzy ze strony widzów, że ja nie ogarniam wszystkich itemów. Bo teraz z mojej perspektywy to się też wydaje głupie, no bo wszystkie spamiętałem, ale. Było ciężko. Szczególnie, że w pierwszych kilku ranach pamiętam, że zebrałem sobie paznokieć mamy i z nim biegałem, i mama cały czas co pokój mnie kopała po twarzy, a ja nie wiedziałem. Pamiętam co się ten dzieje. odcinek. Dlaczego? Mamo. Pamiętam ten odcinek, pamiętam. Także. Potem tak, ci pisałem na Facebooku. Tak, tak to wyglądało. Nie no, dobre pamiętanie itemów to jest oddzielna kwestia zupełnie, bo na przykład po dziś dzień potrafię pomylić, daj sumy. Nie. I wbijam, o! Kollektibles mi się po, zmienią. Tak. Okay, ludzie się. Dopieprzają czasem w komentarzach, że kurde, Wiśnia, nie pamiętasz wszystkich przedmiotów, masz Aizaka na 100% zrobionego jak możesz! Przecież jeszcze jest najlepszym graczem. I to jest takie, e, ludzie, ale przecież jest tak mniej więcej 500 itemów już w grze, które mają różne efekty. Ciężko to jest tak spamiętać. I wchodzącą y, tą Wikipedię nie jestem. Najgorzej jest, moim zdaniem, spamiętać trinkety, przynajmniej jak na moje. Tak, najgorzej. najgorzej. Bo to... mało widać ich efekty działania. Tak. Nie? Bo przez to głównie. To to fakt. To ja pamiętać efektów. Powiem wam, że z itemami też mam... Nie będę ukrywać. Jak mam miejsce na telefonie, to mam tą apkę, która jest, nie cheat ale mogę poszukać tych itemów. Zobaczyć, co to było konkretnie. Ale na przykład z itemami jest też taki problem. Miejmy te x godzin. No, Wiśnia musiał zobaczyć każdy item i każdy item zdobyć, żeby mieć te 104%. Ale ja na przykład potrafię mieć jeszcze niespodziankę, bo mi wyskakuje po raz pierwszy ten z Libra czystego, którego nawet nie trzeba było odblokować, ale po prostu jest ma szansa, że on się trafi. Tak, to też. I jest wtedy fakt. niespodzianka. Też do tej pory czasami mam takie niespodzianki, tym bardziej, że nie wszystko jeszcze mam odblokowane. Mam odblokowane sporo, ale dalej zostały mi chyba trzy challenge z After Plus. I, i, i kilkoma postaw i muszę jeszcze pokonać Delirium i w ogóle nadrobić stare zaległości, więc. Jest wiele itemów, których nie odkryłem. Ja moje osiągnięcia gdzieś tak 80 miałam miałam, zanim wszedł After Breath Plus. Teraz jest 63 Więc nie jest najgorzej, ale też jeszcze prawie połowa przede mną. Ja A żeby... z challenge'ami. Już wszystkie z After Plus plus Nie, ja jeszcze nie. I chyba mi jeszcze zostały trzy challenge'e do zrobienia. Czyli tak. Pokemony pewnie zrobione, bo to dość łatwy. Czy tak, nie? to ostatnio robiłem. Bakal z E, tak, to był, tak, to był tak. śmieszny challenge. To, to zrobione. Bo muszę przyznać, że w AfterBuff Plusie bardzo mi się te challenge podobają. Tak? Że w ogóle jest hype na te Pokémony, że jest item, item PokeGo, ale... że nagle ci się spełnią przyjacielskie o... nietoperze. Oni zawsze ogólnie... lubią takie wstawiać isteregi dotyczące jakichś takich większych tematów. Tak... To chyba kultury też się znajdzie, przyznam. A, a, a taki już... propos challenge'y, tak ogólnie, wiadomo, Isaac Plus narzędzie moderskie i tak dalej, i tak dalej. Ale polecam wklepać sobie challenge No Pain, No Gain. Polecam. To jest challenge, który jest jakoś stworzony przez graczy innych? Tak. To jest lista do sprawdzenia. No Pain, No Gain. E ewentualnie mhm. możesz powiedzieć, na czym polega, bo generalnie ja, jak usłyszałem nazwę No Pain, No Gain, to gain mi się kojarzy jako osoba, która siedzi w muzyce z pokrętełkiem głośności do gitary. <gry> Czyli jeżeli nie ma bólu, to nie będzie tak zwanego i e rapeu że nie dostaniesz distortion w uszy. Myślałem, no że tak. na tej zasadzie będzie działać. A się okazało chyba co innego, nie? Ogólnie challenge polega na tym, że gramy kiperem, który ma związane oczy hmm. i ma brother ee, baby. Tego najsłabszego familiara. Brother Bobby. Tak. To, to, to jest... Nie, to ja nie polecam. To, to jest... Ból w końcu kręgosłupa? Nie. Słuchajcie, to jest, to jest, taki, to jest ten, sam, ten sam poziom fanu, który widziałam na challenge'u, który na młodzi wszystkie potwotki zamienia na hasza. Tak. To jest dla mnie ten sam poziom do Tak. Ja, ja, ja się nie dziwię, jak Edwin McMillan i tak to wprowadzi ofiarymi. Nie wprowadzi, <głos> bo wie, że tylko ty na to skończyli. czekasz. Tak. Oni już skończyli pracę, z tego co wiem, nad, bezpośrednio nad Isaaciem, że to jest ostatni samodzielny dodatek i teraz wiem, że Macmillan wspominał o tym, że bardzo mi zależy, żeby anti wprowadzić jako mod, bo on jest na chyba diberfa tylko. Tak, nie? ja przez ostatnie dwa dni ogrywałem anti i dopiero rozkminiam wszystkie zagadki, więc jeśli mogę prosić, nie spojlujcie jak je zdobyć, bo próbuję to rozgryźć sam. Wiesz co, Mateusz? Ja ci tylko powiem, że po tym, jak ty powiedziałeś, że ten, a, ten mod jest słaby, wszyscy hypują i nie wiem czemu, to po prostu chciałam ci kapciem przełożyć przez ekran, nie? Znaczy, ja, ja mówię, ty, ty, że nie. Ty nie wiesz, co ja mu pisałem na Facebooku? I cenzurujemy. Proszę się o mnie przeklinać. Nic nie mówię, co pisałem. No, ale nie, tak jak mówię, ja, ja oceniałem modyfikację po tym, co widziałem, i to, to od razu mówiłem że z tego, co widzę chwilowo, z dużo nie ma, ale mogę się mylić. Więc potem może ogarnę tak na więcej. Jak ta kapcia zasłużyłeś moim zdaniem. No, o, ale mniejsza. No, się... Jak zawsze. Dobrze, jak... <ślad> Standard. Ale przy, przywykłem ale... już do tych kapci no... na twarz. Ale teraz no to... jak ograłem, to jestem mega zaskoczony i to pozytywnie tym, co tam się dzieje. I to jest, to jest że tak powiem, ten, ten taki szok, bo modyfikacja na tych swoich nowych piętrach tam się dzieje wszystko i tam dopiero gra jest jeszcze bardziej ciężka. I to dużo cięższa, ale jest dostosowana, że tak powiem, nowymi itemami i tak dalej. Ale to jest właśnie takie takie narzekanie, że ja narzekałem troszeczkę na Afterbirth+, Plus, że jest troszeczkę za ciężkie z tymi portalami, które jeszcze... Nie był jakkolwiek zbalansowany. Ale do tematu portali i tych chodzących kamiennych spotków jeszcze wrócimy. Mm -hmm. Pamiętajmy, że wrócimy do tego, bo był też fajny wątek. Ale... A potem zobaczyłem te modyfikacje i mówię, kurczę, to jest jeszcze cięższe. Ale z drugiej strony kiedy się w tym troszeczkę posiedzi, to gracz się do tego przyzwyczaja, bo to jest po prostu poznawanie nowej, ciężkiej rzeczy, które były... Bywały cięższe rzeczy w oryginalnej grze przedtem, do których już po prostu się przy... każdy przyzwyczaił. I... Mi było do tego ciężko się przystawić. Osobiście. I właśnie tu chciałam wrócić do stąpa i portali i tych kamiennych stwodków. Tych kamien chodzących kamieni. K nie, kamienne pamiętam, to jest, nie będę w nie będę O. No kurde, jak oni to znerfili teraz, że portale się wyczerpują i te kamienne stwodki się męczą, to mi odeszło tyle satysfakcji z tej gry, bo wiecie, jak ten portal się przebiło tam, wbiegło, dobiegło i padł. A teraz drugi? Z jednej strony I... tak, ale z drugiej rozumiem czemu tak zrobili, bo to było troszeczkę frustrujące, żeby przechodzić mega bossów, a potem dostajesz się do pokoju z dwoma portalami, gdzie spełnuje się po pięć różnych stworków losowych i mogą być jakiekolwiek. Te stworki dojeżdżają twoje wszystkie, załóżmy, nie wiem, palnijmy osiem serc i jest po tobie. Tym bardziej mnie bardzo frustrowały sytuacje, kiedy na przykład te kamienne stworki wychodziły z tych portali. One się jeszcze nie zatrzymywały na tę chwilę oddechu. Tak, wtedy tak. I miały identyczną prędkość jak czerwone muchy. Ta mucha, <grym> ta ta mucha znalazła się między trzema tymi kolesiami. Koniec! Biegasz pół godziny dookoła pokoju i próbujesz ją zbić. Nie, no takiej sytuacji to nie miałem. Ja miałem, miałem. I to trzy razy. Myślałem, że zostanę pan z Z muchą ja. też się ganiałam kiedyś. Ale dla mnie ten nerw to był po to, żeby... Bo my starzy wyjadacze Wy starzy wyjadacze no jak na pewno, ja wypadam jak casual przy was. Wy, my starzy wyjadacze nie, mamy, mamy tą świadomość tego poziomu trudności i świadomość takich Pewnych rzeczy, które tam są. A dla mnie, jak to wyszło, to dla ludzi, którzy wchodzili w wajzaka i ty wchodzisz na pierwszym bezmęcie i dostajesz czymś takim po, twarz, po twarzy, to trochę można odejść od tej gry na samym wstępie. Mimo że ona jest wiadomo, że trudna, że ciężka, ale i mi się wydaje, że to był główny powód. Bo od kiedy oni się przejmują poziomem trudności i balansem w pokojach? Muszę powiedzieć, że troszeczkę się zacinęło i ciężko było się zrozumieć, ale mniej więcej... Właśnie, wie wiem, teraz wyłapałam. Mniej więcej Wrócę wiem, o co błąd. chodzi. No, ale chyba mniej więcej... Ch ch mniej więcej chyba też zrozumiem, o, o, o co chodzi. W sensie, ja też zwróciłem uwagę na to, że właśnie ludzi może to strasznie odrzucić, jeżeli pierwszy raz wejdą i zagrają sobie w tego Afterbirth Plus i znajdą te kamienne stworki, którymi się będą gonić pół godziny. I myślę, że Fajnie, że to jakoś właśnie ustabilizowali na tyle, że spełnia swoją rolę, przeszkadza, ale <śmiech> nie jest to denerwujące na tyle, żeby przestać grać. Bo dalej gra utrzymuje ten swój poziom, do którego trzeba się przyzwyczaić, żeby jakkolwiek tam przechodzić coraz dalej. To z kwiatków zawsze bez Plusa miałam Rage A A wajza, to się często zdarza. Czy znaczy, gra się kończy, ty się odchodzisz dla rana i tyle. Z kwiatków? Miałam prawdziwego Rage quita. Blastocy strum na wąbie. O nie, miałem, zginąłem. Najgorsze jest to, że wysłałem film Edmundowi, Tyronowi na Twitterze i takie Tyron, podobno to było naprawione. Czemu to ciągnę jest w grze? No, twoja gra ominęła wczorajszy update. Po prostu gram. Pierwszy jakiś tam rant, chyba nawet Apol bo Apolion mi strasznie na początku nie szedł. I tym Apolion dotarł do tego wąba z trzema serduszkami, czyli no po prostu lawirowanie między tymi i... o matko boska. Ale Apollyona też trzeba po prostu, do, do niego trzeba było się przyzwyczaić. On jest mega mocny, jeżeli się to wykorzysta i wie jak. Tak, ale to jest postać, której trzeba się nauczyć. Naprawdę, bo to nie jest postać, którą od razu... Na przykład Lilith, Lilith mam zrobione serce matki i Grida. Tylko i wyłącznie, bo nie umiem tą postacią grać. Nie będę ukrywała. Bo dla mnie jest bardzo ciężko. Powiedzcie mi więcej się... o kiperze. A kipera odblokowanego jeszcze. Nie rób tego. nie. Od... Ja mogę powiedzieć dość dużo. Z Lostem też. Cztery odcinki odblokowałem Lostem w 100%. The Lost, A wiecie spoko. jak ja się wycwaniłam z The Lostem? Robiliście Wiktory Lapa, nie? Tak. Mhm. Więc jest Wiktory Lap i po trzecim razie robicie, robicie się Lostem. Który, uwaga, wpadają puchadki za niego. Dobrze wiedzieć. I tak Je, przekokszoną postać, tak, bo mi weszły, ja, ja miałam, ja lost blokowałam trzy dni po zdobyciu e, the mind, nie, the body, po pokonaniu matki i jeszcze czegoś tam. Bo zrobiłam czesta. To był mój piąty lap, gdzie byłam naprawdę przekabaniona, a wcześniej na tych lapach jest to tyle trudniej, że dostajesz obrażenia, kiedy zaczynasz nowy czy tam od pokoju. Ale mi się trafił wafelek. Czyli miałam po prostu kombo idealne. Czy w sensie Gnold Leaf? Nie, wafelek, the wafel. A, wafer, okej, okay, dobra. Yy, no, trafił mi się wafelek i, i, i po prostu zrobiłam. I po, wyskakują mi, wiecie, że odblokowałam jakąś pigułkę, odblokowałam to na losa, tamto na losa i sam to na losa, a ja Losta nie miałam. I to piękne, nie? Udało mi się trafić na ten trinket, się zabić, żeby losa odblokować. I pokazuję mojemu facetowi taka dumna, ty patrz. Dzięki, Przyznaczki. Już wiem, na jak nam mega szatana na loście. Na pewno idąc w górę mi to dało, bo na dół, jak robiłam drugi lap, to, znaczy to był piąty lap, jak robisz czwarty, czwarty już robisz losem, to nie wskoczyły mi. Czyli jak szłam na żeby ci, no, szłam na y, lampa i na szatana to nie, nie zaliczyło. Ale jak poszło już na Izaka i na Blue Bay to poszło. Także nie wiem, czy to wynika z tego, że ono jak przy kolejnym, że chcesz robić kolejny ten Wiktor Lab, czyli do Lamba, to ci nie pozwala, nie skakują achievementy, ale znowu jak na górę lecisz, to już są. No to dobrze wiedzieć. Ja myślę, że to jest całkowicie ten, żeby się tak pobawić, tylko... Nie, ten. wskoczyły mi. Naprawdę też, bo jest, jak patrzę na tej Wikipedii od Isaac'a, z jej korzystam, to było napisane, że nie wszystkie achievementy wpadają, że tylko część. Ale też nie masz przekreślonego pucharka, takich na szczelężach. Mnie najbardziej śmieszy fakt tego, jak sobie czytałem tam niektóre właśnie osiągnięcia z Isaaca. I w międzyczasie niektóre z nich mają dopisek, że niektórych nie można zdobyć, ponieważ niektóre są związane z daily ranami, a daily rany mają totalnie wyłączone zdobywanie jakichkolwiek osiągnięć. Więc osiągnięcie w grze jest, ale go nie możesz zdobyć, bo jest błąd. I skąd ludzie, okay. skąd ludzie o tym wiedzą? Ale to czekaj, to osiągnięcia, które wiszą jako plik, w plikach gdy, na przykład? Coś w tym stylu, bo też wiem, że dużo różnych dziwnych rzeczy wygrzebują ludzie z kodu, z samej gry. Prawdopodobnie tak to wygrzebali, ale to było, to było osiągnięcie chyba związane z daily, z daily runami. W sensie trzeba mieć pięć pokonanych daily runów yy, pod rząd, żeby coś odblokować. I osobne się za 31 daily runów podrząd zagranych. Niekoniecznie wygranych. I chyba... Nie klikać mi proszę na klawiaturze. Będzie słychać. I chyba z czymś takim właśnie był błąd. A to ciekawe. Nie, ja też wam, powiem wam w ogromnym szoku, żeby ten Wiktory Lap mi zaliczył y, achievementy, jakiekolwiek na loście, Tego nie mam. Szczerze? Założę się, że jeżeli ja spróbuję, to już to naprawią. <grystanie> ja się założę. Próbuj dzisiaj. Od razu. Jak skończymy, to, to idziesz od razu. <grystanie> czekaj, czekaj. Sprawdzę, czy czasami się Isaac nie aktualizował. <grystanie> Jakaś tam aktualizacje były. <grystanie> no codziennie pewnie czymś plują, czy tak się powiem. No ale tak, zrobili nam tego stąpa za Afterbirthem. Trochę faktycznie ten poziom trudności stracił bilans, bo nic się nie podniósł. Po prostu balans między tym, co jest spoko, co nie jest spoko. W tych pokojach był bardzo mocno zanurzony i blastocystrum będzie mi się śnił jeszcze po nocach długo. Ale no to dodatek to tam Apolion. Bo też już wspominaliśmy, że ciężkawa postać, trzeba się nauczyć nią grać, trzeba ją wyczuć, bo ona też sobie lubi wymagać. Ale mamy nową tą Nowe pięter, tego nie nazwiemy pięcem nawet. Nowe... New Aria chyba to się tak nazywało, prawda? Nowy teren po prostu. Tak, nowy teren. Jak w ogóle oceniacie w... sam pomysł na delirium? Jak na moje 11 na 10. Strasznie kojarzy... Ja właśnie, ja właśnie nie rozumiem, czemu ludzie tak fani Isaaca strasznie hejtują, bo niby to jest zlepek poprzednich bossów, ale dla mnie motyw jest naprawdę świetny i tutaj się zgadzam z Elevenem, że też dałbym temu bossowi 11 na 10. Słuchajcie, I jak ja grałam i zaczęły takie, wiecie, te zakłócenia, jakby fale się nachodziły, to przecież czego nie ma w żadnym innym miejscu, Wajzaku. Tak, i ta muzyka, która zabiegu. się zmienia w momencie, kiedy Delirium już wie, że, że, że już jest zbliża jego koniec, to muzyka się zmienia. I, I te zakłócenia, jak ja to tak w ogóle, ja dostanę taki gęsi skórki, ja tego pada to ledwo w rękach trzymam, jednocześnie go ściskam, bo nie widziałam co się dzieje. <głos> <głos> Taka magia. I, I bo też właśnie słyszałam głosy, że to był boss, gdzie idziesz na łatwiznę, gdzie idą twórcy gry na łatwiznę, że on jest taki sam, że to jest zlepek, bla bla bla. Ale widzę, że wy macie takie samo zdanie jak ja, że to bardzo fajnie wyszło. Bardzo fajnie. I to jest pięte fabularnie. Myślę, że ludzie po prostu są troszeczkę rozczarowani, bo oczekiwali czegoś więcej. Bo Afterbirth samo wniosło dużo rzeczy do gry. Chyba więcej niż Afterbirth Plus. A oni, znaczy no, o, a oni celowo znaczy, nie nazwali nie tego jakiegoś, nie wiem właśnie, Antibirth, czy jakolwiek inaczej, tylko Afterbirth Plus. Bo to miał być mały dodatek, a to, że dodali... Do dodatku. Tak, dodatek do dodatku. Mały dodatek. A to Z otwartą furtką a To, to na, tak naprawdę miały być same narzędzia Moderskie, a to, że dodali do tego więcej rzeczy To po prostu wyszło po drodze Z tego co wiem Więc ludzie chyba powinni się cieszyć Że dostali tyle ile dostali, bo ten nowy Boss niby, że jest zlepkiem z tych Starych, to tak naprawdę Jest całkowicie nowy Piętro no, też jest... Pomysł Prosty, ale dobry mi się bardzo podoba, że ten delirium, on od czasu do czasu się pojawia koło ciebie. Można go zauważyć jakiś mobach czy coś. Nie wiem, czy widzieliście. Nie. Czy to przy bossach on pomaga, czy coś takiego. Wiem, że, że parę razy się... Do... Zestresowałam trochę, gdy zobaczyłam ten pysk. O tak. Ale w sensie, że przy niektórych bossach czasami się e ekran psuje? On pomaga ci w walce z tego, co pamiętam. Od tego czasu do czasu. Potrafi się zespawnić. Tak samo jak Void potrafi się zespawnić. Tu mogę się pomylić, bo to nie doczytywałam to na podstawie moich obserw ob ob obserwacji. A wejście do The Voidu możecie się zespawnić po każdym, po każdym pokonanym bossie. Nie. Głównym. Od Czy... serca matki, od, od serca matki wzwyż. Im wzwyż dalej, tym większe Aha. szanse. Na sercu... No to ostatnio zaskoczona byłam, że mi się pojawiło po sercu matki właśnie. No na sercu matki jest poniżej 15% szans, więc no... Powinna pójść Totka zagrać. Tak, zdecydowanie. Ja jak na to liczyłem. U mnie właśnie grali wczoraj. Ja jak na to liczyłem, to nawet po szatanie, gdzie jest powyżej 50%, nie dostałem. O! Także, tak, znaj moje szczęście. No to szczęście to wiemy, że już wiśnia zgadną. Tutaj nie ma dyskusji w tym temacie, z tego co wiem. Ale tylko w zakup. Spokojnie, szczęście mu się skończy, jak przestanę mu dostępnąć bibliotekę na Steamie. To będzie yy, koniec odcinku z Wiecie. Kana umiera, zamykam. Pamiętam. <głos> Jeszcze zostaje ci Gotik, tak? Tego, Dobra, Gothic, tak, tak. Ale wracamy do Izaka. Poza Delirium dostaliśmy też nam kolejnego bossa finałowego. Tego. Jak on się Pamiętacie, jak ma oficjalną nazwę? Ten super, duper, hypergrid? Su chyba Ultra Gridier, jak go tak nazywam. Ultra grid. bo Golden nie patrzyłam Gri w esteriuszu. Bo powiem wam, jak, jako profesjonalne przygotowanie do nagrania odcinka nawet nie zetknęłam na tego odcinka. Ja też nie jestem pewien, ale no skoro jest Ultra Grid i Gridier remote, no to Ultra Gridier jakoś tak się samo nasuwa. On jest chyba też w zakładce z Ultra Gridem samym, ale po prostu to jest jego druga forma dodatkowa, więc chyba nie ma nazwy. Y tak, wiem na pewno z odcinków Eleven, że to by się udało raz go pokonać. Więcej nie pamiętam, czy grałeś. Mi się udało go raz pokonać, ale to takim trochę, może nie game breakiem, ale trochę cheatowaniem. Nie będziemy oszukiwać, bo miałam e, Leaf i Miecz Mamy. Ale to nie do końca jest cheatowanie, skoro gra daje to jest wykorzystywanie, taką możliwość. No, no, tak, no, ale to też mam takie poczucie, że QSD to nie było do końca uczciwe. No ja wiem. Mimo, że gra nigdy nie była wobec mnie uczciwa, to tak, ja, ja mam Tak, to swoją drogą. Raczej ta gra na tym polega. No tak. Jeśli masz no, okazję ją zepsuć, psuj. Póki możesz. Bo potem ona zepsuje siebie. Patrz na ilość no godzin Nie udało się nigdy zrobić takiego, wiecie, takiego, takiego potężnego gamebreaka na gridzie, jak tu bardzo często ludziom wychodziło. Bardzo łatwo jest gamebreakować na gridzie. Albo z tymi chestami złotymi gdzieś na dole. D20. Chest. D20 po A... prostu. Tylko tyle. A jak ono działa? Ona powoduje, że wszystkie przedmioty leżące na podłodze zamienia na losowe rzeczy. Czyli monety na przykład leżące po jakimś tam, jakichś tam kilku falach możesz zamienić na skrzynki, serca, słucharty, klucze. I te skrzynki mogą być różne. A ze skrzynek złotych często wypadają itemy. Tak. Więc często też mogą się zamienić w jakieś runy typu Jera, ewentualnie Two of Diamonds i tak dalej. Może, może wypaść. Blank card, który z Two of Diamonds daje praktycznie nieskończone ilości. A jak w sklepie się ma baterie, to może tak sobie cały czas zrobić. Blank... To nie, no to numer blank card 1. Tak. Blank card 1 i baterie, no to jest wiadomo. To jest klasyk absolutny. Tak, zdobyłem kipera <laughs> A jeszcze, tak, a jeszcze na kipera najlepiej mieć ten. Um, glowing glass Tak, tak. To, to koniecznie. I tak cały tak, dzień przy to tym to siedziałem. <głos> no jak się nie padał na hita, no to sorry, nie? Ale no i pokonałam, wracając do tego bossa nowego, no pokonałam go takim trochę metodą, gdzie nie musiałam się nawalczyć. Po prostu pozostawiłam mojego Azazelka z nożykiem i poszłam sobie zrobić obiad bo mu to zajęło chyba pół godziny nie znaczy, pół godziny może nie, ale dość długo, bo jak mam się go przekręcić w ogóle, żeby tym nożem sięgał do tego boca, że dostanę w papę ja tak miałem, jak właśnie przechodziłem Delostem. E, Delirium De Delirium samo w sobie nie było problemem bo w różnych formach te bossy się rzucały na mnie, więc cokolwiek nie miałem na tym gnudliw dookoła siebie to on prędzej czy później by zginął w ciągu max 10 minut aż był gorszy Hasz jest specyficzny o tyle, że on przystaje w różnych momentach i strzela dopóki nie dostanie określonej liczby obrażeń i się znowu nie schowa I... A ty to tą muchę sterowaną, nie? Tak, ale jeżeli sterowałbym muchą też straciłbym właśnie osłonę A... więc to był ból Hasz na Gnotleaf jest dużo bardziej czasopożerający niż Lost. <grym> Jakoś nigdy nie miałem okazji się pobawić tym itemem. <grym> bo za dobrze grasz. No, no, no, no. Nie potrzebujesz? To tak jak, jak się jest dobrym uczniem, to nie, nie ściąga się, bo się nie potrzebuje. Tak jak się jest dobrym graczem, to nie kombinuje się z takimi rzeczami. Ale w sam grzy My, na nie wiem, 11, ile ty grałeś normalnie, bo ja na przykład tylko z tym gnoft kombinowałam. A sama walka? Ty jeszcze raz miałeś z tym... Pyromaniak. Pyromaniaka miałeś chyba, nie? Bez tego bym padł totalnie. Właśnie, Wiśnia. Grałeś z Sotę, jednak, tak mniej więcej, na <grydżę> tym złotym grudierze. czym grałem? Tak, chodzi o to, że bez takich y, mega fajnych ułatwień grania właśnie jak Gnodeleaf, Pyromaniak, Toast Hat, to też przecież tyłek strasznie, bo on też odpadł na wybuchy, z tego co pamiętam. A, przechodziłem. I co, już na wszystkich postaciach poszło? Nie, jeszcze nie. Muszę się powstrzymywać z y, odcinkami, bo w sumie jakbym usiadł do tego Izaka, żeby robić te wszystkie jaczymenty, to już miałbym chyba ze sto odcinków nagranych. <laughs> na taką się muszę hamować. Bo sama walka, jak wam się podoba? Jest, jest fajna. Chaotyczna. Jest fajna, bo jest inna, ale ogranicza się troszeczkę do stania w jednym miejscu pomiędzy miejscami, gdzie są wszędzie te, te, te brimstone'y i Unikanie wybuchów tam jest graniczące z cudem. Ja tam już znalazłem metodę. No właśnie, tylko trzeba znaleźć metodę. Albo pyromaniak, albo jakaś osłona, albo... albo... Nie, po prostu trzeba odpowiednio chodzić. A, czyli znalazłeś metodę, jak unikać tego. Tak, tak. każda próba poduszania u mnie to się kończyła tym rzutem brimstone'ów z drzwi. Ja osobiście... Nawet muszę powiedzieć, że nie próbowałem chyba więcej grać, bo, bo się zwyczaj nie bałem, bo nie sądziłem, że mam radę to ugrać. E, ale ostatnio, właśnie, wczoraj albo dzisiaj nawet próbowałem ugrać to Apolionem i dostałem naprawdę mocne rzeczy, bo dostałem y, polifimus i tak dalej. Naprawdę mocne rzeczy dostałem. A i tak nie zdołałem ugrać nawet zwykłego grida. Nie wiem, jakiego pan coś działa do tej pory. O nie, zwykle grida chyba zrobiłam wszystkim postaciami. To akurat mi się udało. W ogóle to ja jest fajne po... trochę z tym gridem, bo to jest tak, że jak się zrobi tego gridier, to trzeba jeszcze potem robić. Jak nie miał się wcześniej zrobionego normalnego grida, to trzeba czas na normalnym, na hard. Tak? Tak. O właśnie o. widzowie mi uświadomili, że przeszedłem apoleonem właśnie gridier ale nie mam archimenta zrobionego za normalne podejście, za normalne jak grid. To się, a, właśnie chciałam się spytać, jak to na tym, na tej kasteczce chwały się wyświetla, ale myślę, że się wyświetla e, normalnie, tylko się no nie... No właśnie od... i źle. No właśnie się wyświetla źle. Bo przeszedłem tutaj gridier, mam to zrobione na czerwono, że niby w wersji hard. A pusto w środku. A pusto ten w archimentach. Aha, no to w ten sposób. Ja mówię, tego pokonałam Gridiera tylko i wyłącznie dlatego, że miałam fajną synergię, że miałam wystający item, który cały czas zadaje damage i miałam 100% odporności na wszystko. Bo inaczej nie byłoby szans. Myślę, że szanse są, ale trzeba naprawdę trafić dobry run. Tu jest problem z tym, że trzeba być mocnym, ja nie wiem... Moc tutaj w tej grze nie jest liczona tylko w, w, że tak powiem, wartości samych obrażeń, bo obrażeń można mieć 40, a i tak zadawać gridowi tyle co nic. Tak samo jak zresztą jest z haszem. I... Skaluje się ich shield chyba do damage'u, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia jak to działa, ale czasami wystarczą jakieś dobre bomby, żeby kogoś zacząć bardzo szybko, a brimstone z damage'em trzy razy takim zrobi tyle co nic. Już się o tym przekonałem kilka razy. Nie wiem, na jakie zasadzie to do końca działa, ale po prostu trzeba próbować, póki się trafi coś, co da radę. No i trzeba się nauczyć unikać. No to Wajzaku jest chyba moja największa, bo ja muszę, jak startuję na przykład na mega szatana, to muszę mieć 12 sets jeszcze coś, co mi damage zmniejsza, bo mi nie mam szans. Na przykład. Jeszcze chyba są ze dwa itemki, które zmniejszają damage na pół Nie? Ale już też nie pamiętam na pamięć niestety. Nie ja chyba tylko jeden był taki. Też mi się wydaje że tylko jeden. Tylko wafer? Jeszcze coś ale z tych. Były, były jakieś właśnie było itemy, było. że jest damage reduction, ale nie wiem czy one działają w ten sam sposób w sumie wiecie? Bo jest infamy tutaj po prostu czasami że. Włania te pociski. Tak tak to wiem. Jest na pewno. Ten ta tarcza. Oh, holy man Holi, coś yes. tam. Nie, ma Święty Płaszcz tak, Święty Płaszcz działa trochę inaczej, bo on co pokój no tak, daje tak, ci, ale... a nie to, że damage ten stały jest nie. Ale to jest taka ma się serduszko więcej na głównym bosie, tak? No tak, to zawsze jest to. Jeszcze jest fajne jest z obronnych itemów, ten taki link of protection, tylko nie pamiętam jak się nazywa ten item. Hmm, też nie pamiętam. Że to e, to jest tak, jak, że te pociski zmienia czasem na te f, y, same No Tak, tak, tak. też fajna sprawa, bo jak masz taki kurczę, bullet hell, no to i na trzaskaż na bossa samymi tymi odbitymi, a nie twoimi nawet. No dobra, to teraz, tak już przerobiliśmy, powiedzmy wtedy BF Plusa. To wróćmy teraz do luźnej gadki o Isaacu. I jakbym wam ta skazała, na szybko, bez zastanowienia powiedzieć, wasz ulubiony item. Że wchodzicie na pierwszy basement, on leży. Ja wiem, że to będzie dan. Dobry. Nieczkończony tym, co. Dektor Fetus. O, pojechałeś. Doktor Fetus to jest ten z Ale tym nieraz naprowadzasz czy bomby. Ale, bo, bo są dwa fetusy. Jest jeszcze Epik Fetus. Ale Epik Fetus to Aha. jest ten z naprowadzaniem, a zwykły fetus to jest z wyrzucaniem bomb z siebie. Ja no, po prostu to... uwielbiam bombowe kombosy w Izaku. Najbardziej. Doktorem Fetusem zrobiłam pierwsze rzeczy Wojdem, twój Wojdem, Apolionem. Bo go trafiłam w pierwszym basementcie i wtedy pierwszy raz matkę zrobiłam Apolionem właśnie dzięki ale bardzo rzadko on się cafia. Ja ostatnio I... oglądałem gdzieś jakiś film właśnie, gdzie youtuber jakiś zapraszał właśnie Edmunda Macmillena do swojego filmu Zajzaka, gdzie miało wychodzić właśnie Wrath of the Lamb dopiero albo Rebirth, nie jestem pewien, które to było w Wrath of the Lamp były challenge? Tak, były. No, no, no to wychodziło właśnie w Wrath of the Lamp i przed wyjściem tego, jeszcze w oryginalnym czystym Isaac'u, on właśnie że tak powiem, prowadził zwykłą rozmowę z twórcą gry i <gry> uwielbiam jak Edmund zaznaczył, że właśnie tam jakiś ten, ten youtuber zebrał Doktora Fetusa, tam grał z nim przez cały ran. oglądali razem ten run, run i go komentowali I właśnie Edmund zaznaczył, że w następnym Isaacu będą challenge, W yy, między innymi właśnie będzie challenge, w którym się zaczyna z doktorem Fetusem Trzeba przejść cały ran. i odblokuje się coś epickiego <laughs> Takie, I see what you did there Epic Fetus Dzięki Edmund Coś epickiego, A, tak? Ale, ale, ta, ale to mu się udało przez to. Piękna przerwa. You will, uh, you will unlock something epic. To z dewstaczem powiem Wam wstyd, bo jeszcze nie zrobiłem tego challenge'a. Zrób. Devstacz jest nie... świetnym itemem. Ja specjalnie leciałem, żeby robić ten challenge, żeby odblokować Devstacz, bo jest cudowny. No wiem, ale jest za cudny dla mnie, a na przykład jakbym poprosiła mojego chłopaka, żeby mnie odblokował, to nie ma mowy, bo on nie uznaje takich akcji. A w ogóle, który to był Twoje konto i twoja gra. <ścoughs> bo na przykład mój facet gra tylko i wyłącznie challenge z Isaaca. Tylko challenge? Tylko challenge, bo go rany nudzą. I teraz ostatnio był parę dni, jak po wyjściu zrobił tego ultra Halda. Wiśnia masz już zrobionego pod ciebie, Mateusz? To Jeszcze nie. Jeszcze nawet nie wiem jak działa, więc... co my też nie wiem jak działa. A powiedzieć wam? Chcecie? Chcecie? No dobrze. Czy, czy sam ja, się przekonacie ja i będzie... Jak ty, nie wiem jak ty wiśnie. Ja mogę usłyszeć i tak mi nic zaskoczy. Wiecie co, no... Nie ma... Główną rzecz, którą tam zauważyłam, to nie wypadają absolutnie żadne serca. Co? Absolutnie. W sklepie, bo właśnie mówi Marek na początku, nie wiedząc, o co chodzi w tym, tym challenge'u, że wchodzi do sklepu i moneta za 3 golda. Podejrzane, nie? A, <grym> a HP y wylatują, czy coś? HP y wylatują. Mój facet podaje sobie tym, że miał albo wampirik, tego, tego wampirycznego, że wiesz, przy zabiciu leczył, albo licza. Już nie pamiętam z czym. Przy czym wszystko to są czempiony i faktycznie jest naprawdę ciężko. I trzeba przejść? Chyba, do, chyba daleko gdzieś. Chyba mega szatan nawet. Uuu. No, to ja wyczu wyczuwam ból grasicy teraz. U. Hmm. Czuję tę terminację, żeby usiąść się, przyjaciół. zakujesz bardziej. <grym> ja już wiem, co dzisiaj wieś nie będziesz nagrywał. Nie? <grym> Myślę, że wszyscy wiedzą. <grym> <grym> Więc y to jest naprawdę popłynęli z tym challenge'em. I tak Marek, jeszcze wiecie, jak jest kiper i te serduszka wypadają, to wypadają mu muchy. A ja mi zawsze pęka sesja klostem coś gramy i widzę te serduszka tak leżą mi takie nieprzydatne. A ja myślałem, że speed challenge jest okropny. No makabryczny, bo nawet jak Marek ma świetnego skilla, jeżeli chodzi o zręczność, o nie pocisków w ogóle, bo ja mogę tylko challenge, to makabra. Więc miłej zabawy panowie, ja w przyszłym stuleciu do niego podejdę. Nie, ja na Speed Challenge przeklinałem tyle, że naprawdę, nie, szkoda gadać. A head macie zrobioną? Tak. W nawet... antybirfie są fajne challenge, bardzo fajne. W... Interesowałam się, ale ja poczekam, aż on wejdzie na w a dopiero wtedy my na antybirfie, Zważywszy na to, że mam 60% elementów tylko zrobionych na, na naszym zwyczajnym majzaku, więc mam co robić. W sumie mi ciekawi, A. jak to ekipa Edmunda Macmillana rozwiąże ten, z tym bossem finalnym, który możemy znaleźć właśnie w tym fanowskim nie dodatku. Nie spoileruj, bo ja nic nie wiem jeszcze o nim i nie chcę. Znaczy no, oglądałam, A, czy nie, ale nie, nie, tego nie, nie to mówię, to już... wiem, że jest, mówię, że jest taki boss i tyle, nie? Koniec. No tak, to, to też wiem. Bo jestem ciekawy, jak to do samej gry przeniosą. Kurczę, nie, nie wiem. Ja tylko czytałem gdzieś na reddicie, on się nazywa The Witness, o to, o to chodzi, tak? Tak, tak to wiem, że jest z nim jakiś błąd, że może się pojawić na pierwszym basemencie przypadkowo. Przejście do niego. Jak słodko. Serio? Wow. Poszukaj sobie tego, pewnie jakieś filmy są, na reddicie to gdzieś czytałem. Dobra, to nie będzie wpisywał, bo moja klawiatura jest zbyt głośna. Potem. Bardzo proszę, bardzo proszę. Zadbajmy o słuchaczy. Ale... Jakie zło. Weź go z miotu. Tak. Miota, nie, nie, nie, nie, nie, wyłącza mi Wyłączam biblioteki. ci bibliotekę na Steamie, Nie klienc Isaaca. Ale właśnie jeżeli chodzi o kupno Isaaca, ja mam bardzo, bardzo, bardzo Zadowolona, że oni dali od razu promocję na start Jak wyszedł tamtej, Bef... fu After Breath Plus Z After Breath i After Plus tak samo było Też zawsze promocje więc, na start były bardzo fajno mają tą taktykę Moim zdaniem Też mi się A podoba ludzie się. tak narzekają A wiśnia nie to kupuje więc... Kupię go. Kup, przegapiłem no to... promocję. Dwa razy. Trzy razy. Tak, dwa razy, Słuchaj, Mateusz, odcinasz mu bibliotekę, i on nagle znajduje i środki, i czas, i promocje. I, i czas na inne serie, tak? O, właśnie, tak. To, to, to też racja. Więcej gotika! Dobra, a... To już mamy ulubiony item. A słuchajcie, poza Bob's Brainem, którego się nienawidzi powszechnie... Nie, nie ja już go lubię. Ja, ja lubię Bob's Brainem. Już, już, bo... Od, znaczy powiem wam, że już od pewnego momentu też, ale na początku gdy dla mnie to, boże, Bob's Brain na blindzie to była makabra. Gorzej z Ja wiedziałem. <śmiech> mm. Tak Właśnie. samo ludzie na ten przedmiot The Wiz. A ja pokazałem tak pod... ostatnio na filmie, że o tym ugrać w całą grę. A też nim gram, też go lubię. Właśnie... Co jest najgorsze, co możecie zdobyć na Curse of the Blind? Jak już tam dubiemy w takich szczegółkach, jak i temy, no to teraz lecimy. Z z mamy Curse of the Blind. A, i na tym super są wszystkie możliwe cursy. Na tym challenge. Tak, to też mi się przypomina. Na... Coś najgorszego. Coś najgorszego. Myślę, że soy milk. Właśnie mnie podobnie. Sojmilk. To widzę, że się zgadza... Zgadza... zgadzamy w tym, <laughs> nie o to jest... ale, z, ale z drugiej strony, jak znajdziemy do tego Libre... Nie, dalej według mnie nawet z Librą Sojmilk jest... Y... <laughs> jeżeli zbierzesz Libre, Libra ci wyrównuje wszystkie te statystyki, więc żeby jakkolwiek zwiększyć sobie obrażenia mimo tego, żeby to się wyrównało jakoś, musisz zebrać i ten, które tak zwiększają statystyki w jakichś różnych formach, że to jest szok. Ale e, ty patrzyłeś... Miałeś kiedyś kombo Sejmilka z, z Librą? Miałem. I nie było takie mocne. Ja miałem i to było mocarne. No wiesz, a najpierw trzeba trafić. A tak z samym Soimilkiem. <laughs> Przez dwa, trzy, trzy basementy, albo nawet więcej. I teraz tak trzeba pogłaskać biednego cool elementu. Ja kiedyś tak grałem na samym początku i ja się zastanawiałem, o co chodzi, czemu? Przecież tyle tych łez mam i czemu to tak źle bije, no nie, ja tak źle gram. milk zło. Ale to, słuchajcie, to bardzo często w ogóle było z takimi temami, typu ten paznokieć od mamy, typu ten milk, że... Także... Mój Boże, dlaczego mi źle, nie? <laughs> Czemu, Edmund? Zlituj się. Co ty robisz z tą grą? Czemu? Z takich irytujących itemów to wszystkie fasole dla mnie. No po prostu wchodzę do treżu domu, czy to na blindzie, czy nie, i widzę fasole i Boże, taki zmanowany treżer. Jedna fasola ostatnio mi, że tak powiem, uratowała może nie życie, ale mi się przydała i to dość bardzo, tylko nie pamiętam jak ona się nazywała. Taka biała chyba, Butterbean. Tak, i to jest tak, która robi jak mam, ta groźniejsza mamusia. Tak w ziemię się wbija. Mm, znaczy się po prostu robi taką falę kamienną no, no, troszeczkę no, no, no, mnie. I to mi pomagało y, zbić kilka kamieni z X, żeby swą zdobyć. A o to się <grym> używa... To się ładuje, że tak powiem tak jak... Tak jak Czasowo, a nie pokojami. Tak. Z tego, co pamiętam. No. I to jest akurat fajny nawet. Ale reszta... Ale reszta fasol dla mnie to jest po prostu... Albo mam Womba. Ostatnia gra. Jestem w wąbie, Czyli no, z tym HP jest ciężko. Bo dla mnie wąb, Womb... Tam szeole, czeste. Dla mnie to jest nic. Przejście Womba to jest dla mnie najgorszy stąp, jaki tak, może być. Najgorszy... Na tak, szczególnie na tym, mołdzie. Tak. A na to ty nie widzisz, a one się spawnują. Mi... To w ogóle licznik chodzi, nie? Rzucie wszystkie na nas Na, na gridier modzie dzisiaj, dzisiaj czy właśnie wczoraj jak ogrywałem Napoleonem e, mówi, m, grałem, Byłem na tyle mocny, że Stwierdziłem, że mogę sobie spokojnie Pozwolić na te rany Że tak powiem, na te tury Które pozwolą mi wejść do David, David Roomu Wszystkie spoko The Womb, cztery razy e, Sisters Vis O oh, fuck Mówię, no chyba nie bo, nie to nie blouty są dla mnie, a to o zaraz będziemy rozmawiać yy, to właśnie, a wiśnia dla ciebie najbardziej i najbardziej useless item wyciszyłeś wiśnię za tą klawiaturę? Mhm. nie <śmiech> <śmiech> nie, bo po prostu się zastanawiam a chyba zauważył, że Isaaca już nie ma w bibliotece o nie nie, nie, czekaj, sprawdzę <śmiech> Nie, no jest. Powtórz jeszcze raz pytanie? <głos> Dzięki. <głos> najbardziej useless i najbardziej rytujący item, jaki możesz trafić. Że na przykład wchodzisz do, do... No nie wiem, nawet po walce z bossem. No liczy się, że ten item, który ci wpadnie pomoże ci w dalszej grze. waiter. <głos> <Holiboyter. głos> o, faktycznie. I mleko też jest chyba na podobnej zasadzie działające, nie? <głos> tak. tak. Są. Najbardziej bezużyteczne. Ja, ja, się, ja, się, ja się nie dziwię, jakbyś nie powiedział eee, Brimstone jest taki słaby. <laughs> no ja, ja tą grę ugrywałem z Sojmilkiem i, i, i, i short Ale Brimstone i soim, znaczy ja ale kiedyś popełniłam. Ale na moich filmach. Ej, ale słuchajcie, ja kiedyś właśnie ten błąd. Miałam Brimstone, ale nie tego azyzelowego, tylko takiego prawdziwego Brimstone'a. I Sojmilka złapałam. Uuu, jak to działa? Uuu. Bo to jest damage downgrade tylko, prawda? Ta psik, psik, psik, psik, psik. I nic nie robi. O nie. Czy to, znaczy nie wiem, czy milk czy chocolate shot? One mają identyczną grafikę dla mnie, zawsze się mylę i zawsze jestem wściekła. No nie, no nie identyczną. no dla jest... Kolor ma trochę inny. Koloru czekoladowego? No to wiesz, tam cię patrzę, nie? No ja patrzę. Są to, jest, to jest zasadnicza <laughs> różnica, bo chocolate milk jest dość dobry jak na moje. Tak, chocolate milk jest znośnym temem i... To właśnie teraz, żebym nie dobyła, Ale to wyszło tak, chyba to będzie sobie milk Że to było psik, psik, psik. I to co, chwila mogłam, owszem. No, no nie bym łzami waliła, tak, wiecie. Tylko, że trzeba było klikać. I nie dobiło absolutnie nic. To ja gdzieś widziałem taką kombinację przedmiotów, że jakoś się to zebrało. Że był na pewno doktor Fetus. E, był ten Traktor Beam. I kilka jakichś innych itemów, które powodowały, że... Koleś, gdy strzelał Nigdzie nic nie wylatywało dookoła A bomby trafiały Tylko jego Było, było one, one, nawet, no to, to sobie one nawet Nie pojawiały się obok niego Tylko od razu była eksplozja pod nim Tak dwa czy trzy razy W momencie wystrzału Koniec, ran mhm. skończony a to przecież jest ten y, challenge, że suicidal coś tam chyba z tym tak, ale to strzał nie? wylatuje i do siebie wraca a o, tam nawet nie zdążył tak, wylazić, to... tylko się rozbijał o postać od razu tak w ułamku sekundy powinien być taki okay. challenge <laughs> I, i słuchaj, i ten i reset, aż ci nie wpadnie panie do maniach, nie? tak dobra, przebiliśmy sobie itemki Teraz idziemy w bossów. Bo to akurat w, w tym dodatku zrobili chyba najsłodszego bo... Wy, a, możecie nie, nie widzieć tej słodkości, którą ja widzę, ale jak Big Horn wyciąga tą łapkę, tak robi pac-pac. z -pac. takie wodocze dla mnie. Przepraszam, ale najsł najsłodszym bosem jest y, albo Little Horn, albo The War, jak już zsiądzie z konika. World, ale jak zsiądzie konia, Horn. tak. Little Horn jest upośledzonym bosem dla mnie. Ponieważ... W Wystarczy go omijać, i w pewnym momencie on sam się tymi bombami zabije. Tak. To Tak, to jest standard. Więc. Tak. Więc on jest upośledzonym bossem, a ten big hon tak fajnie tą łapką klepie. A jeżeli. jest, jest takie Jeżeli uroczy... jesteśmy przy temacie bossów, e, temat familiarów bazowanych na bosach. O, jak Monstro, to sobie mam w las. Isn't he cute? Lil Monstro jest przeuroczy. Też go miałem, jak grałem tak samemu. E, Hashi. Hashi U. działa dziwacznie, bo wiem, że on strzela tylko jak postać nie strzela. No tak, jak ty nie strzelasz. Tak. tak. To, jest, to jest dziwaczne. Ale tu, jeżeli się już umie to stosować, to jest świetny item. Bo ty precyzyjnie go określasz, gdzie on stoi. A. Tylko to trzeba umieć i ogadniać Dużo rzeczy na nas no im nie, nie Ja jak go trafiłem to nie wiedziałem jeszcze jak działa I, i, i byłem strasznie go cięty Czemu nic nie robisz? Zainwestowałem w ciebie A on nic Stoi w miejscu Ja się tam stara ma tu nic I To ten yy, Mały Loki jest chyba? Forway Buddy? A, Lil, Lil Brimstone też jest słodki O Lil Brimstone jest cudny i bam, bam Bam. ale to Bambo <grym> to jest... Super Bam. Super Bam. Bambo jest jest bazowany na Bosie? Nie. Nie, nie, nie. nie, nie. O... Znaczy się... Dark Bam nie jest bazowany na Bosie? Czasami? Dark Bam? Chyba. Znaczy tak. Ja wiem, bo chyba ale na kim? Na Chodnie? Właśnie się zastanawiam, czy czasami Dark Bam nie jest w jakiś sposób... Nie, on, on był wcześniej, więc mógłby być Chociaż nie, bo... Mi to się wydaje, że bam po prostu jest na tej samej zasadzie, co masz tych trzech żebraczków. Że są mile. trzy bamy i to jest obligatoryjnie i z trzech żebraczków. No tak. Chociaż kibam to jest walka o klucze zawsze. I z żadnym innym się nie ma takiej walki jak nie, z Nie, no to jest spoko, ziomek na <laughs> Tak, na pewno. Przerzucę się A, i wiśnie. Czy nam na się kanał udało Afg. kiedyś? <gryś> co? Wiśnie mam ochotę rzucić na kanał Awk. <gryś> nie robi się tak. Słuchaj, co tam kanał? Weźmy brotek odetni. <gryś> ale ale wiecie, to jest równoznaczne z ten, usunięcie kanału, nie? <gryś> no to. I nagradzały się te trzy osoby, którym byłoby szkoda. <gryś> Zasza wiśnia, no musi niż ode mnie. Oj, tam wiśnia przywykł już. On, on, on dalej myśli, że to żart. A, okay. Ale wiesz, ja się potem zemszczę. No to by się też już... Mi się kilka razy udało, jakbym u ciebie... Jak możesz się zemścić? Co? Gangbist ze mną nie nagrasz? Nagrasz neskotem! Czy my możemy wrócić do tematu rozmowy? Pamiętaj, jak cię wystraszyłem... Wracamy. Wiśnia, wracamy do tematu? Jest. E, to tak, zaczęliśmy o tych familiarkach trochę gadać. Gdzie właśnie te nierówne walki, a najlepiej jest w sklepie, jak człowiek walczy o ten klucz. Jeden, jedyny klucz. Pięć monet, brak bomb. Oho, u mnie przez moment może być trochę głośno, więc mogę wyłączyć się na moment mikrofon. Dobra. Tak, tak ostrzegam. Patrz, Mateu, Mateusz, mamy chwilę spokoju. <głos> A to są <sam> moment. Jak, <głos> jakie zło. Dla mnie czasami, nie no. dla mnie czasami chyba większa... Tak, z Kibamem jest walka o klucze, to raz. Dwa, jest często walka z Bambo, żeby za często nie brał pieniędzy, bo... Ale on jest wściekły na te pieniądze, bo zwykły Bam to się tak nie rzuca jak Bambo. Bam też się rzuca ba Tylko, że Bam daje Troszeczkę mniej sensowne rzeczy A Bam, bo czasami tam wyrzuci jakiegoś Słucharta czy coś Albo bombkę Bombę. podpaloną Tak, bombkę, tobie pod nogi tak. Pomogę, nie? On... Z tego, że masz Masz jedną serce jedno, Bam bo... Ale bam fajnie atakuje Grida Tak, On w ogóle Nahasza jest świetny też dla mnie Jest genialny no. On jest genial genialny no toś... na wszystko, bo on chyba pomija wszystkie te tarcze, z tego co wiem, albo po prostu tak mocno bije. W ogóle on po wyjściu Afterbirth, to był praktycznie w każdym tym. I tak go i go tak ciężko jest złapać, bo on na... sam przyznaję, no jak wyszedł Afterbirth, to on był co chwila. Ale przez cały Afterbirth ja rzadko kiedy trafiłem Brimstone. Możliwe, że tylko raz. A wiesz co, a w... ja nie pamiętam, kiedy ja widziałem. No właśnie, a w Afterbirth Plus teraz widzę Blimstone jeszcze częściej. Znaczy... Częściej widuję Abaddona, których mama ma niższą... Abaddon? Tak, Abadona, który ma niższą szansę z tego, co wiem, niż Blimstone'a. Myślę, że to zostało jakoś y, fajnie zbalansowane, żeby się te itemy różnie pojawiały, bo Blimstone'a naprawdę przez cały Afterbirth nie widziałem. Poza Zazelem No to... No to też jest taki oszukany Brimstone. No, nie oszuk no, postawmy sprawę jasno. To nie jest taki Brimstone, jak byś Tak. Ale wystarczy mieć lusterko. Lusterko? Tak, jak masz lusterko... To jest taki Brimstone to dookoła. Do, ścianą, do ściany twarzą, to się odbija i Brimstone jest na cały pokój. A, a nie, to wystarczy mieć raber cement. A, to raber cement, tak. Lusterko to było tak. to, że Brimstone jest dookoła i też wystrzeliwo je do przodu. A, to może rubber cement, bo tam to, to, to, to co odbija. Tak, no rubber powiedzieć. cement też się tym bawiłem. Też fajna sprawa. Bardzo, bardzo fajna grilla jest ta synergia, po prostu stoisz w jednym miejscu i tak po, po na ścianie jeździsz tej wewnętrz. Tak, tak, to jest fajne. Tylko gorze, jak coś zostanie, przemknie przez te kilka fali, przeżyje i nagle taki pajączek z tyłu... W właśnie, ja gdzieś mam nawet swojego fanauta, którego narysowałam, że jak Azazel, który, się go, który niczego się nie boi, chowa się przed pająkami. Ja ostatnio się natykałem na piękne memy, gdzie po prostu był screen jakiegoś napakowanego Isaaca z brimstone'em, horror of Babylon i w ogóle dwunastoma sercami na matkę Easy, Isaac taki sam, zwykły ze zwykłymi tirsami i celar pełny pająków <śmiech> <śmiech> Ale coś w tym jest. Pająki mają paskudny algorytm. To jest tak wredny algorytm ich skakania. Ale on jest adekwatny tak trochę do tych pająków. W sensie zachowania... faktycznie ten, te pająki poruszają się tak jakby się pająk poruszał. Tak nieregularnie, co jakiś czas. Tak, obojenny jest totalnie losowo, dopóki się nie pojawisz w zasięgu. Tak. I tak nawet jak się pojawisz wiesz, że ci będą atakować i tak nigdy nie wiesz, jak zaatakują. Pająki zawsze są najbardziej wnerwiającymi przeciwnikami w grach, z, tego, z mojego doświadczenia. Nie tylko Wowie, swojego. W Wowie nie miałam takich problemów. Wiśnia czyżby Gotik? <grym> nie, pytam z ciekawości. Nie, w Wowie no. akurat mieliśmy znajomego, który nie chodził z nami na rajdy, bo miał arachnofobię. To pamiętam. Dla to te pająki z Wowa pamiętam bardzo dobrze, a tak to nie sprawiało mi większych problemów. Tylko Wajzaku, to jest naprawdę ból wszystkiego. I tutaj przeciwnicy. No to mamy tak, wspomnienie tego cudownego blastocystumu I najgorsi przeciwnicy zaczniemy może od zwykłych mobów dla was. To też mnie zawsze ciekawi, jak rozmawiam ze znajomymi, że kuzdę, poza pająkami, bo to obligatoryjnie wszyscy. Ja nie mam. Ty nie masz. Dla mnie kciuki. Wiesz o co mi chodzi? Kciuki. Te takie są białe, które strzelają w twoją stronę, i ciemne, które mają cztery kręcące się wokół. Strzały. Nie jestem pewien. Kierujcie. One od, są w sumie one są od drugiego tego. Nie od basementu, tylko tam dalej. One bardzo często, jak macie tę podmokłą piwnicę, się pojawiają. No u nas to ma w domu nazwę doboczą kciuki. No, Myślę, że ta właśnie Trzebań. nazwa robocza mi zamotała cały ich wygląd bo sobie. Wyobrażam ich jak takie kciuki y, z małych agentów. <głos> <głos> I chyba nie jestem... Przepraszam, pewny... Mateusz, za to się Nie <głos> jestem chyba pewien, czy wiem, o czym mówimy. A ty wiśnia? Też nie jestem pewien. Starał się. Hiu, taki... może w Google'a Ale masz za głośną klawiaturę nie za klawiaturę. <głos> Rączki ma przy sobie. Kciuki. No to kurczę. To są takie dobaki wystające z ziemi. A te One Diklety. się pojawiają, znikają. wiem które. Diglety. O, może być iglety, Tylko jeden są białe, drugie są czarne. Kciuki. Ciemne. Nie. To są po prostu robaczki. To są kciuki. No, dżo, dżo, dżo, no i dla mnie one są bardzo ciężkie, zwłaszcza jak macie duży pokój z podłogą tego właśnie z um, tymi zalanymi piwnicami, gdzie są takie, że macie, nie ma tych nie jest podłoga lita, tylko jest taka falbanka, labirynt z tego. I wtedy one są niesamowicie uciążliwe dla mnie. A drugie to są chodzące hosty. Dla mnie w jakiś sposób ciężkimi przeciwnikami Pewnie są tacy, o których teraz nie pamiętam, których zawsze przeklinam przy każdej rozgrywce, bo wiem, że, wiem, że takich mam. Ale Na celarze? Co? Wszędzie, co, o całym co tym mówimy. Na celarze jest ten jeden taki upierdliwy boss. Ale nie boss właśnie, ten... chodzi o przeciwników zwykłych, nie bossów. Takich w regularnych pokojach. Ale to jest ten boss, który występuje z tymi trzema malutkimi potworkami, które też występują normalnie w podejściach. Tylko nie pamiętam, jak te malutkie e, te diabołki się nazywały. Ha, e, hound? E, ten, ten duch taki paskudny. Tak, tak, tak. Co to, to jest hound. Tak. Ten, co strzela w drugim stawem no? co jakiś czas i co lata u góry pomieszczenia. Tak, tak, tak. A jak się nazywa to obstawa? <śmiech> Jego? Obstawa. Pięknie określone. Obstawa hounda, no. E, nie wiem, ale wiem, że item, jeżeli go zbierzesz, to się nazywa little hound, więc... O tak, one występują czasami same, faktycznie. No, to jest fakt. Mnie bardziej wnerwiają głównie przeciwnicy wszyscy na umbie. Totalnie, cały boom ogólnie. Um, ale nie mogę sobie przypomnieć takiego definitywnego przeciwnika, który naprawdę mi zachodzi za skórę. Ale chociażby taka pierwsza myśl, która mnie nachodzi. Um, te zwisające gridy na... To chyba jest Necropolis już? Które mm -hmm, mają wokół, już się jak zwisają sobie zawsze te dwa gridy, na tym cienkim przejściu tak jakby, nie masz jakich wyminąć i obydwa w tym samym momencie strzelają potrójnymi szotami i mają jeszcze pretty fly dookoła siebie. A z tymi cienkimi po przejściami, a muchy? No dla mnie to jest makabra. Jak nie walni mnie ta mucha, to jest ogromny sukces. Nie, muchy jakoś chyba przy, przywykłem. Ja osobiście. Ja nie umiem jeszcze ich omijać, że pięć much się pojawia i one nagle wszystkie na mnie. Tak. To, to... A najlepsze jest jak drzwi po, od eksplozji otwierają się drzwi i jeszcze mi wyrzuci z tego. Nie ja muszę się od początku to zrobić. Pięknie. A te wybuchające muchy z tym cienkim przejściem. Tak. O tak. tak. Ten pokój zawsze. Czasami, czasami mam mega zacisz jak mi się uda go przejść bez zabrania obrażeń, ale zazwyczaj... Ech. I jeszcze pokój, gdzie no, pewnie, jak stracę obrażenia, jak nie dostanę obrażenia, jak nie latam, to jest ten taki z tymi strzelającymi główkami, gdzie tam jest chyba aż osiem. Trzeba przejść tak, znaczy, czy tam jest ich dużo tak, wiem. i trzeba przejść tak jakby w jednym Dwa kierunku guziki. jeszcze na środek skoczyć. A nie. Bo te guziki są w różnych miejscach. Na pewno są cztery, czasem jest coś jeszcze z nimi. Makabra, no jak nie latam, to zawsze dostanę. Tak, wiem, o co chodzi. Wiśnia rozumiem, że ten wątek pomija, bo to za nudne dla mm -hmm. niego, nie? Tak. O... Mm -hmm. Nie mam takich problemów. Tak, on <głos> woli do losa z swoimi likiennie. Wszystko przejdę. Ale dobra, to boss najgorszy. Wiśnia, od ciebie zacznę. Najgorszy boss? No, taki normalny. No Już nie mówimy że tam o haszu czy ten. Zwyczajnych bosów. Dobra, tą przydługą ciszę wytniemy. <głos> Może niech powie pierwszy eleven, ja się zastanowię. No Mateusz, masz już pomysł? Najcięższy z bossów... No bo najbardziej wkurzający, bo nie, nie zawsze ciężkość... Po... Jak? Brownie. Brownie. Taka duża kulka kupy, która potem zamienia się w zwykłą kupę i spauduje masę małych kupek dookoła. Strzela mnie na cały pokój. Tak. Ale powiem ci, że on był ucznią bardzo na początku, a teraz już jak grałam go kilka razy, to nie jest tak zły. Ja się dziwię, że w ogóle nie wspominać o blowcie. Przywykłem chyba. <grych> Zaakceptowałem jego no, inistencję. Nauczyłem się z Naprawdę wam blat nie przeszkadza? Przeszkadza, ale... z tym, cho tym chorym brymstonem, blim którego już nie umiem umijać. Kiedyś mi się udawało, ale teraz już nie wiem, jak to robić. Właśnie. Z tym zakrzywionym. Właśnie, ja się chyba nauczyłem, ale generalnie zaakceptowałem jego egzystencję i ogarnąłem, jak działa mniej więcej. A... A Brownie, on po prostu ciepie tymi kupami wszędzie. No i koniec, no i ci kupę na ścianę, tak jak praktycznie w tych westernach, jak goś przestrzeliwali do, do, do jakichś desek czy coś. Praktycznie to jest ta sama sytuacja, tylko wszystko leci na twarz. Ja jeszcze szukam nazwy, żeby tu powiedzieć prawidłowo, bo jest jeden boss, którego absolutnie totalnie nienawidzę. Conquest? I... Co? Nie, Conquest nie jest taki trudny. Dla mnie jest upierdliwy, jak lecą te światełka, bo tego nie sposób też uniknąć, bo to jest tak losowe. To światełka nie Dla mnie nie absolutnym nie trafiły, cierpieniem jest Destain. Jest, to nawet bloater już Ale stain jest przewidywalny. Jego można spokojnie ominąć. Ja wiem, że można go grać na pamięć, ale ja nie umiem w tych... Jak, jakkolwiek się pojawiają... Jeżeli nie mam kup, bo często z nim się pojawiają kupy, to ja się nie schowam. Ja nie zależę. O, świetnie. Wi ta, ktoś wiedzić zaczął. Tak. To jest dobry moment. Oni wiedzą. Zawsze wiedzą. Oni wiedzą. Tak, zawsze. zawsze. <laughs> Mateusz miał chyba teraz przejścia ja z Wielkoczeniem, nie? Standardowo. To jest, to jest klasyka. Tydzień nie mogę nagrywać filmów, siąca, sąsiad siedzi tydzień cicho. E, mam czas nagrywać, włączam sobie program do nagrywania, już przygotowuję sobie wszystko. Wururur. Wiesz, Ale ja bym sprawdził, czy sąsiad się nie zainstalował jakieś kamer no, w domu. Ale to jest. Ja bym nawet, co, jak na sąsiedzką złośliwość to już jest za dużo, nie? Tak, za dużo, a prędzej wiśnie to powiedział ciebie. I tak, powoli się zbliżam do końca. Znaczy, my tam. I teraz zadam wam bardzo ważne pytanie. Wiśnia to tam ty, ty, ty, ty na pewno opowiesz inaczej niż my z elewenem będziemy się gimnastykować. Ale tak, największa duma. Jak, jak naprawdę, że skończy się ran, pokonało się danego bossa, odkłada się, pada i tak kurde udało mi się, nie? Czy wiśnia to tak, wiem, że to... Mi się zawsze udaje, tego, no. Nie odczuwa tego Wy, to specjalnie. Wyłączę się bibliotekę, już nie żartuję. <laughs> to... A ty, Mateusz, miałeś taki moment takiej absolutnej satysfakcji, że ten, bo ja na przykład pierwszy mega szatan. No jest jaka ja mam z siebie dumna. Pierwszy hasz. Pierwszy hasz też, tak, właśnie, kurde. Nie Pie wiem, znaczy, a zdobycia achievementu jakiegoś challenge'a, bo ja na przykład bazową challenge mam podobionych i nie wiem, co to znaczy zadość ze skończonego challenge'a. Szczerze, chyba widziałam... pierwsze delirium najbardziej. Albo ran jak udało mi się losem pokonać hasza. O, no, to jest... To jest osiągnięcie, którego niektórzy się cieszą. Bezgnodliw. Nie Tak? <grym> bez leaf. Ja na przykład na hasza nie idę bez, bez słowa. Ja muszę mieć slam. Muszę mieć stopwatch. Gen... Muszę mieć gisza, coś w tym stylu, bo ja wiem, że nie, po, nie podałam tego bullet choroby. Generalnie mam wrażenie, robieniem. że właśnie hasz jest ze stopwatchem troszeczkę cięższy. Tym bardziej. A gdzie tam? Pykają ci te. Bo jego z wokół ciebie do no, dzień ci dochodzą. Tak samo jest z bosami typu kurde, Isaac baby, to wszystko pyka przed tobą bo mają krótsze zasięgi wtedy te kro kropki tak, ale też są mniejsze zasięgi między kropkami, więc jeżeli one lecą w dziwnym jakimś wzorze, to jest je ciężko wyminąć ja się chowam po kątach wtedy a potem latują muchy słuchaj no coś kosztem teleportuje. czegoś, każda metoda ma swoje jakieś plusy i minusy do ale hashiwa nie teleportuje on, on przejeżdża sobie z powoli. Przejeżdża, Hasz nie, no. nie, ale Blue Baby? Isaac? A, Blue Baby na Stil początku. Stil to jeszcze jest, wiesz, te fale na początku, jak na przykład Isaac rzuca, Blue... to wtedy sobie stoję w bezpiecznej odległości, nic nie się nie dzieje. Blue Baby na początku hasza to jest taka wisienka na torcie. <głos> Czegoś mi brakuje w tym cieście. No. <głos> tak. Więc tutaj ja właśnie mój pierwszy, pierwszy Mega Szatan i trochę Magdalenką go zrobiłam. Czy Ajzakiem, coś w tym stylu. To o Jezu, nie jaka mam szczęśliwa. A ulubiona postać wasza jeszcze, o. If. No to się nie If. wiem, If i Lilif. Lilif. Ja Lilif w ogóle nie mogę grać. Li o, Lilith masz? dla mnie jest ciężka. Ciężko mi ją idzie, ale mimo wszystko im mi lubię za sam koncept. No, pomysł był genialny, to trzeba im oddać. Cudowny pomysł. Czyli tutaj... Ale tak ogólnie, w... czy Isaac'a plus, czy ogólnie włącznie z modami? O wiesz co, bez modów, bo ja na przykład nie grałam w Antibet, I tylko i oglądałam na... go troszeczkę. Modów jest tyle na chwilę obecną, że prawdopodobnie ty jeszcze o tak, nie wiem, połowie z nich nawet nie słyszałeś, więc... No, pakujesz, ludzie no, więc po co poruszać temat, który nie ma zna? Słuchaj, jemu chodzi o dybajników Wiśnia. Obydwoje o tym wiemy. Tak. No czy ta o tym wie. Tak. <laughs> Więc yy, no właśnie, ulubiona postać. Bo ja na przykład tylko mam zrobione wszystko na Azazelu. Ale wiesz, to, być. że masz zrobione wszystko na Azazelu, czy to definiuje, że to jest twoja ulubiona postać, że. Tak, bo jedyną mi się chciało szarpać tyle, wiesz? Bo po prostu, bo mi daje tyle fanu. To nie jest. I ona jest dla mnie najłatwiejsza też nie będę ukrywała. Ja stwierdzam, że Delost jest ciężki Ale to, że jest Ciężki W jakiś sposób I, i ma to Holy Mantle na chwilę obecną To też jest dość przyjemny do gry W jakiś sposób Kiper natomiast Well Ale Kiper dostał są usprawnienie Bez zakup plus A coś mu dali? W sensie, że jak się zbierze odpowiedni item, to jest jeden jeden, jedyny item, który może zwiększyć ilość serc kipperowi. Czytałam o tym. Cze? Faktycznie, to istnieje. Czemu, czemu ja o tym nie wiem? Nie, czytałam o tym, ale nie mam kippera, to mnie nie przejmuje, ale faktycznie wiem, że jest to możliwość, że może mieć kiper z poduszka. I nagle, słuchajcie, otwiera się taki space przed Mateuszem. <śleszka> Cały chodź, jego... Chodź Mateuszku. Ja proszę, nie. Ja błagam. Zostawię Ci tego Isaaca, ale bez takich propozycji. Dobrze. Myślałam, że nie lubisz, jak się zabija Twoje imię, ale okej. Okay. No. Nie, ja nie lubię, jak on mówi tym tonem. To jest straszne. Nie jestem straszny. Chyba. Każdy potrafi czasami być straszny. Nawet Lil Monstro. No nie. Nie. Mm. Dobra, to tym optymistycznym akcentem chciałam wam podziękować za tą dyskusję. Znaczy my jakbyśmy jeszcze tu chwilę posiedzieli, nawet bez moich pytań statujących nią, to by popłynęło tak do dłużej na pewno jesteśmy niż było przewidywane. Bardzo wam dziękuję, że się w końcu mogłam wygadać, bo fajnie jest pogadać z ludźmi, którzy są naprawdę zakręceni w tym samym temacie, co ty. I nikt nie mówi, że jesteś chora psychicznie. Mm -hmm. tak. Więc bardzo dziękuję tutaj udział w, odcin w tym nagraniu i za tą rozmowę Mateuszowi Zajewskiemu. Też dziękuję. I Pat Patrykowi Też dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś udaje się im znaleźć w Gierkowcach, ale już nie w takim specjalu, tylko oficjalnie was zapraszam do na kolejne nagrania. Jeżeli będziecie zainteresowani, tylko że już będzie mniej Jajzaka i więcej ogólnie gadania o gnach i popkulturze. Ale, ale ja nagrywam tylko Jajzaka. Przepraszam. No to dobra, to zapraszam Mateusza. <grym> Nie no, nagrywa tego Tika, kurde, dobra. Nie czemu mam <grym> tak mało widzów? <grym> Więc bardzo się cieszę, że udało mi się złapać i pogadać z wami. Wszystkim, którzy nas odsłuchali. Bardzo dziękuję za odsłuchanie. Mam nadzieję, że jeżeli będą jakieś pytania, dyskusje i w ogóle na Ojzaku, ja zawsze. Koledzy też na pewno będą y, chętni powziąć po, po dyskusję. Bo to temat rzeka i temat bardzo fajny. Mam nadzieję, że następny specjal nagramy po Belfie, który wejdzie na Afterbirth Plusa aby jak najszybciej. Bo to nazwo. wychodzi dodatkowa gra na dobrą sprawę i, i będzie o czym rozmawiać. Więc wszystkim jeszcze raz dziękuję. I do usłyszenia w następnych odcinkach. My też dziękujemy, Cześć. pozdrawiamy. Trzymajcie się, ludziska.